W zeszłą niedzielę czytaliśmy fragment z XIII rozdziału dziejów apostolskim o zbiorowym poście w zborze w Antiochii i też mówiliśmy o rezultatach tamtego postu. Podkreślaliśmy tą nowotestamentową aktualność postu, potrzebę postu zarówno w naszym Osobistym doświadczeniu, jak również w zbiorowym życiu Kościoła. Jan Kalwin w XVI wieku napisał coś takiego: Powiedzmy sobie kilka rzeczy na temat postu, ponieważ wielu, nie znając korzyści, jakie z niego płyną, nie doceniają jego konieczności a inni odrzucają go jako zbędny, podczas gdy jeszcze inni, nie rozumiejąc istoty postu, czynią z niego zabobonną praktykę. Święty i właściwy post ma trzy cele. Opanowanie ciała przed własną porządliwością, jako przygotowanie do modlitwy i nabożnych rozważań lub jako świadectwo naszego uniżenia w obecności Bożej gdy pragniemy wyznać Mu nasze winy. Marcin Luther o poście powiedział tak. Dobrze jest pościć często, aby panować nad ciałem, bo gdy brzuch jest pełny, ciało nie nadaje się do kazania, do modlitwy, do nauki, ani do robienia czegokolwiek, co jest dobre. A więc widzimy reformatorzy, Mieli dosyć klarowne zdanie na temat postu. W obecnych czasach myślę, że kościół w południowej Korei jest taką ogromną lekcją dla całego chrześcijaństwa. Pierwszy zbór protestancki w Korei powstał w 1884 roku. Sto lat później znajdowało się tam 30 tysięcy kościołów, a więc średnio 300 nowych zborów każdego roku. Dzisiaj ewangeliczne chrześcijaństwo w Korei Południowej stanowi około 30% społeczeństwa. I Bóg oczywiście użył różnych środków, aby dokonać tego wielkiego dzieła w tym kraju. Ale jednym z głównych elementów, który, którzy oni podkreślają, jest gorąca modlitwa. I to modlitwa w poście. Tysiące ludzi w Korei. Tysiące. To są dziesiątki tysięcy ludzi. Spędziło 40 dni w poście. Dzisiaj skupimy się na kilku... Biblijnych przykładach postu zbiorowego, które mam nadzieję zachęcą nas do aktywnego uczestnictwa w naszym pierwszym zborowym poście w najbliższą sobotę. Zacznijmy od sytuacji opisanej w Drugiej Księdze Kronik w XX rozdziale. Czytamy tam, że Moabici. Amonici, a z nimi także niektórzy Maonici ruszyli na wojnę z królem izraelskim Jehoszafatem. I jeśli cokolwiek wiemy o tych ludach, to była żądna krwi, dzika horda Barbarzyńców, i co? Szafat mógł zrobić w takiej sytuacji. Gdzie miał się zwrócić? W trzecim wierszu czytamy, że zląkł się. Druga księga kronik, 20 rozdział, wiersz trzeci. Szafat zląkł się. Straszył się. Myślę, że w każdym jednym narodzie pojawia się lęk, pojawia się obawa, kiedy coś takiego ma miejsce, kiedy otaczają przeważające siły wroga i wydaje się, że nie ma ratunku. Nie tak dawno bo jeszcze żyje wielu ludzi, którzy pamiętają czasy wojny w naszym kraju. Ich opowieści, ich historie, filmy, które zostały nakręcone, książki, które zostały napisane, pokazują ten, ten, to przerażenie, ten lęk, jaki był w ich sercach, kiedy znaleźliśmy się pod okupacją. Jeho Shafat był człowiekiem wiary, był człowiekiem Bożym, ale kiedy zobaczył te tłumy barbarzyńców zmierzające do jego państwa, zmierzające do jego miasta, aby wszystkich zniszczyć, zląkł się. Ale w swoim lęku czytamy dalej w tym samym wierszu postanowił Zwrócić się do Pana. I to jest dobra rzecz, żeby zrobić, kiedy ogarnia nas strach. Wszystkich nas ogarnia strach. Życie wiary to nie oznacza życie pozbawione lęku. Ale życie wiary to właśnie życie człowieka, który w swoim lęku wie, gdzie się zwrócić. Który nie pozwala, żeby ten lęk go sparaliżował. Nie pozwala, żeby ten lęk zaczął dyktować mu teraz, jak masz żyć ale który w swoim lęku wie, gdzie się zwrócić. W swojej obawie, tak jak jego Szafat, zwraca się do Jachwy, do Pana, do Boga. I dalej czytamy, ogłosił też post w całej Judzie. Wezwał wszystkich Judejczyków do postu. jeszcze czwarty mówi nam, że zebrali się więc Judejczycy a żeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. A więc widzimy w całym tym obszarze, na całym obszarze Judy ludzie zareagowali na to wezwanie króla, aby szukać Boga w poście. I gdy oni w wierszu 14-15 czytamy, stali tam przed Panem, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie. Wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu, lewicie z potomków Asafa. I ten rzekł, posłuchajcie uważnie, tak mówi do was Pan, wy się nie bójcie i nie lękajcie tej licznej tłuszczy, gdyż nie wasza to wojna, ale Boża. A więc oni z tymi zlęknionymi sercami, z obawą, co to będzie, wołali, pościli i wtedy, gdy pościli i stali przed Bogiem, Wtedy, tak jak w zboże w Antiochii, Duch Święty przemówił, tak i tutaj. Spoczął na potomku Asafa, jednego z chwalców bożych. I ten w prostych słowach przemawia do nich, żeby się nie bali, nie lękali, gdyż to jest Boża wojna. I wiersz dwudziesty. Wstawszy wcześniej rano, wyruszyli na pustynię Tekoła. A gdy wyruszali, Jehoszafat stanął i rzekł, słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu, zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. Widzimy tutaj, że serce Jehoszafata w tym czasie postu, modlitwy i po tym słowie otrzymanym od proroka Bożego nabrało tuchy i też On teraz zachęca tych wszystkich, którzy tam jeszcze są, zalęknieni, aby się nie bali, ale żeby ufali Bogu i mówi wtedy się ostaniecie. Wierz 21. A naradziwszy się z ludem. Czynił coś niezwykłego. Zamiast wybrać najmocniejszych żołnierzy, zamiast zebrać tą broń, którą mieli i ustawić ich w chówców wojennym, tak jak to w innych przypadkach miało miejsce, kiedy również Bóg obiecał zbawienie, wyzwolenie, zwycięstwo, Jehoszafat robi coś wyjątkowego w historii. Zamiast wyznaczać żołnierzy, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. Nie widziałem tak dużo wojennych filmów w swoim życiu, ale szczerze mówiąc nie pamiętam żadnego, którym coś takiego miałoby miejsce, żeby przed armatami, przed konnymi kroczyli śpiewacy w odświętnych szatach i śpiewali coś. Czasami gdzieś tam z tyłu jakiś tam przedbębniarz i tam mieli te swoje wojenne piosenki, ale tutaj. To, co Jehoszafat robi, jest wyrazem jego wiary, której nabrał w Bogu. I czytamy w wierszu 22, że gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amunitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. A więc to jest pierwszy z przykładów wyzwolenia, gdzie Bóg odpowiedział na zbiorowy post swojego ludu. Drugi opis znajdziemy w księdze Estery. I tutaj myślę, że jest to dobrze nam znana historia. Wielu z nas ją czytało, rozważało, słyszeliśmy kazania na jej temat. Księga Estery opisuje losy Bożego Ludu na zesłaniu w czasie ich niewoli. I tam jeden z potomków Agaga, Amalekity, próbuje doprowadzić do zagłady wszystkich Żydów mieszkających we wszystkich prowincjach Imperium Perskiego. Estera, Żydówka, za Bożym zrządzeniem została nową królową Persji, ale za radą swego stryja ukryła swe żydowskie pochodzenie. W obliczu tego zagrożenia swojego narodu Estera postanawia udać się z prośbą do swego męża, władcy Persji, ale według panujących tam obyczajów może tym samym narazić się na wielkie niebezpieczeństwo. Gdyż tam nikt nie mógł się zbliżyć do władcy bez jego zaproszenia czy jego przyzwolenia. A kto się na to ważył, mógł ponieść natychmiastową śmierć. I gdy Estera już była zdeterminowana, żeby do niego iść, mimo że już jej od długiego czasu do siebie nie wzywał, w czwartym rozdziale Księgi Estery w piętnastym wierszu czytamy, że wtedy Estera przekazała Mordochajowi, swojemu stryjowi, taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, czyli w tym mieście, gdzie przebywali. I pośćcie za mnie przez trzy doby, nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć. A potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. I znacie zakończenie tej historii, mam nadzieję? Estera nie zginęła, ale stała się narzędziem Bożego wybawienia Żydów. Trzy dni postu i modlitwy, wołania do Boga. Wielu z Was słyszało o takim kaznodziei, który nazywał się Jonathan Edwards, jest takie jedno kazanie, które dzisiaj widzę, jest publikowane niemal wszędzie w internecie. Grzesznicy w ręku rozgniewanego Boga. Jonathan Edwards, kiedy stanął na kazalnicy, aby wygłosić to kazanie, był człowiekiem już w podeszłym wieku, półniewidomy I właściwie czytał z kartki to kazanie, słowo w słowo miał napisane i po prostu czytał je. On wcześniej już kiedyś wygłosił to kazanie i ono nie wywarło na ludziach żadnego efektu. Ale kiedy tego dnia stanął na kazalnicy i zaczął je czytać, ludzi ogarnęło takie przerażenie przed ich własną grzesznością i przed gniewem Boga, że historycy mówią, że wdrapywali się na ławki w obawie, żeby się pod nimi nie otworzyła podłoga i nie zostali wciągnięci do piekła. Odkryto w pamiętnikach czy Edwarda, Edwardsa, że zanim stanął na tej kazalnicy, przez trzy dni, przez trzy noce, pościł i fałał do Boga. I kiedy już stanął za tą kazalnicą, nawet zanim otworzył usta, ponoć jego wzrok sprawiał, że ludziom zaczynały bić szybciej serca. Chociaż był pół niewidomy. Ale gdzieś był tak przesączony tą Bożą obecnością, Tą Bożą bliskością i tym przejęciem o tych serc ludzi, którym miał głosić. Zanim jeszcze otworzył swe usta, wielu już czuło, że coś muszą zmienić w swoim życiu, coś się musi wydarzyć. Możemy patrzeć na sukces Korei, możemy czytać o wielkim przebudzeniu, jakie miało miejsce za czasów Jonathana Edwardsa, o Bożym wybawieniu za czasów Estery, Jehoszafata, I Tego wszystkiego dobrze się słucha. To wszystko pokazuje, jak, Bóg, jak co Bóg może uczynić, jak Bóg jest wielki. Ale mam nadzieję, że na tym się nie zatrzymamy. Mam nadzieję, że słuchając tych historii Nasze serca będą pobudzone, aby to, co było doświadczeniem tamtych, było też i naszym doświadczeniem. Tak jak w jednym z psalmów czytamy, gdzie psalmista mówi, tak, słyszeliśmy na własne uszy o tym, jak kiedyś Pan działał, ale mówi, gdzie jesteś dzisiaj, Boże? Gdzie jesteś dzisiaj, Boże? W księdze Zdrasza opisującej wydarzenia, które miały miejsce kilkanaście lat później, po tym, co wydarzyło się, co zostało opisane w Księdze Estery. W Księdze Zdrasza w siódmym rozdziale czytamy, iż za zapanowania Artaxerxesa, króla perskiego, wyruszył z Babilonu do Jerozolemu niejaki Estrasz, a był uczonym biegłym w zakonie mojżeszowym. Wierz dziesiąty mówi nam, że Ezdrasz postanowił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw. I Bóg tak usposobił króla perskiego, być może właśnie po tych wydarzeniach, które miały miejsce za czasów Estery, że ten przychylnie odniósł się do Ezdrasza i do jego planów. Ezdrasz otrzymał od króla perskiego pełnomocnictwo i finansowe wsparcie dla swojego przedsięwzięcia. Koniec siódmego rozdziału zawiera streszczenie modlitwy Ezdrasza. Wiersza 27. Tak Ezdrasz się modlił. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natknął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jerozolimie. A do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich. To też ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana Mojego Boga była nade mną. Zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. Ezdrasz postanowił zebrać tych różnych naczelników, znaczących ludzi z Izraela, którzy przebywali tam w tych prowincjach perskich, aby razem z nim ruszyli z powrotem i odbudowywali Świątynię Pańską, aby tam pomagali w odbudowie, aby tam nauczać zakonu, aby tam wprowadzać go w życie. I przed nimi była długa i niebezpieczna podróż. W drodze mogli zostać napadnięci przez dzikie hordy bandytów polujących na nieuzbrojonych wędrowców. I Ezdrasz mógł zwrócić się do króla również o ochronę, ale nie zrobił tego. W ósmym rozdziale, w dwudziestym drugim wierszu wyjaśnia powód, dla którego nie zwrócił się do króla o taką ochronę. Mówi, wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają lecz jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od niego odstępują. A więc Ezdrasz rozumiał, że jeśli weźmie tę eskortę, to w jakiś sposób umniejszy temu świadectwu, które złożył wobec króla perskiego, że Bóg otacza opieką tych, którzy mu służą i że jego ręka jest przeciwko tym, którzy na nich nastają. I Nachemiasz inaczej postąpił. Nachemiasz skorzystał z ochrony, skorzystał z innych przywilejów. Ezdrasz uznał, że nie, że on nie chce z tego kryterium, że on chce zaufać Bogu i w taki sposób chce go uczcić i w ten sposób też złożyć świadectwo królowi perskiemu. Mówi, wstydziłem się prość króla o takie coś. Kiedy mu powiedziałem, że Bóg jest taki wielki, że Bóg takie rzeczy może, a teraz miałem go prosić, żeby on nas ochronił. I znowu, był człowiekiem wiary Niemniej jednak Wiedział o niebezpieczeństwach tej podróży I obawiał się o to, co mogło im się przydarzyć Cóż więc miał uczynić? W ósmym rozdziale, w dwudziestym wierszu mówi Zarządziłem tam Nad rzeką Achawa post no Zobaczcie, znowu Myślał, co tu robić? Już teraz nie wypada iść do króla, prosić go, bo przecież takie rzeczy mu powiedziałem, przed nami niebezpieczna podróż, co tu robić, co tu robić? Będziemy pościć. Skąd oni to wzięli? W takich różnych jakichś niebezpieczeństwach poście za mnie trzy dni i trzy noce, nic nie jedzcie, nic nie pijcie. Wszyscy judejczycy, chodźcie tu razem, będziemy pościć i będziemy się modlić. Skąd oni to wzięli? Nie wiem, czy zauważyliście, że właściwie w Starym Testamencie nie ma jakiegoś nakazu postu. Nie ma jakiegoś przepisu, prawa dotyczącego postu. To było coś całkowicie dobrowolnego. Coś, co ludzie jakby z takiej świadomości, że nie samym chlebem żyje człowiek, byli gotowi zrezygnować z tego takiego powszedniego, normalnego życia, z tego, co było yy, czymś, czymś codziennym, czymś bardzo potrzebnym, aby w ten sposób zademonstrować, że potrzebują więcej niż tylko tego doczesnego chleba że potrzebują szczególnego działania Bożego i w tym poście demonstrowali powagę tych słów to nie były tylko słowa Wiecie, wielokrotnie jesteśmy wzywani do modlitwy ale dla wielu ludzi modlitwa to tylko słowa i myślę, że kiedy ludzie zaczynają modlić się i pościć, to w, tym, w ten sposób wyrażają powagę swojej modlitwy. Że chcą przez to powiedzieć, Panie, to nie tylko słowa, ale naprawdę jestem gotów od, odłożyć te rzeczy, Codzienne te rzeczy mi potrzebne, te rzeczy, których pragnę, aby Ciebie lepiej doświadczyć, aby Ciebie lepiej usłyszeć, aby, abyś Ty w jakiś sposób mi się objawił, abyś Ty w jakiś sposób w moim życiu działał. Czy też jak tutaj w naszym życiu, w naszych potrzebach, w, naszej, w naszym niebezpieczeństwie. Post jest swego rodzaju jakąś taką determinacją, pokazaniem, że to nie jest... Coś, co, jak Dawid w jednym, w jednym miejscu powiedział, nie chcę składać Bogu ofiary, która mi nic nie kosztuje. Nie chcę Bogu takiej ofiary składać, która po prostu mi nic nie kosztuje. Ale jeśli mam go uczcić, jeśli mam pokazać, że chcę go uwielbić, to chcę, żeby to coś mnie kosztowało. Chcę pokazać Bogu, że to jest coś na poważnie. Nie, że rzucę mu jakiegoś grosika, ja to, że powiem parę słów, ale chcesz z czegoś się zaprzeć, chcesz z czegoś zrezygnować, chcę coś stracić, aby pokazać Bogu, że na nim bardziej mi zależy. Że on jest dla mnie kimś więcej. I Ezdraż najwyraźniej, jak widzimy w tych innych przykładach w Starym Testamencie, ja tylko wybieram kilka takich zbiorowych. Jest dużo więcej osobistych doświadczeń ludzi w poście, ale tutaj wybieram na nasz dzisiejszy użytek te, które mówią o publicznym poście.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 Wiesz, 23. pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał się nam ubłagać. Wiesz, 31. a wyruszyliśmy z rzeki Achawa 12 dnia pierwszego miesiąca, aby pójść do Jeruzalemu i była nad nami ręka naszego Boga. On też wybawił nas w drodze od nieprzyjaciół i zbójców. I te trzy przytoczone historie biblijne ukazują ludzi wiary wspólnie poszczących i modlących, modlących się w obliczu zagrożenia i niebezpieczeństwa. I Boża interwencja w każdym z tych przypadków objawiła jego moc i była świadectwem Jego obecności ze swoim ludem. Ktoś mógłby wyciągnąć wniosek, że w takim razie powinniśmy czekać z postem na takie właśnie ekstremalne okoliczności i zagrożenia. Kiedyś nad tym zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że Prawda jest taka, że nieustannie żyjemy w takich okolicznościach. Ludzie wokół nas znajdują się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Atakowani i nękani przez demoniczne moce zmierzają na swe wieczne zatracenie, nawet nieświadomi swego zagrożenia. Gdyby wiedzieli, co im grozi, Gdyby ludzie wokół nas byli świadomi, co im grozi, jestem przekonany, że wielu z nich byłoby gotowych pościć i modlić się. Dlaczego o tym jestem przekonany? Dlatego, że o tym świadczy historia Niniwy, opisana w księdze Jonasza. Kiedy prorok Jonasz po wielu ciekawych przeżyciach dotarł w końcu do Niniwy, i ogłosił mieszkańcom tego miasta ich nadchodzącą zagładę. I kiedy to do nich dotarło, w trzecim rozdziale Księgi Jonasza, w piątym wierszu czytamy, że wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. Ogłosili post i oblekli się we włosienice. Wielcy i mali. Niniwa była ówczesnym siedliskiem nieprawości i zła. Jeśli czytaliście Księgę Jonasza, wiecie, że Jonasz, kiedy usłyszał od samego Boga, że ma iść tam i głosić, że będzie zniszczona, nie miał im głosić poselstwa zbawienia, nie miał im głosić poselstwa ratunku, miał do nich iść i głosić im, że zginął. Nie chciał tam iść. Nie chciał w ogóle do tego miasta iść. Jak Bóg powiedział mu, idź tam, na wschód, to on kupił bilet i uciekał na zachód. <głos> Łodzią. Próbował za wszelką cenę w drugą stronę uciekać. To było miasto zepsucia. To byli sami grzesznicy. Ludzie, którzy wyrządzili wiele zła narodowi, z którego Jonasz pochodził. I on nie chciał im nic zgłościć. On myślał, a nich zginą, a niech tam niech spadnie na nich ogień jak na sodome i komory. Jonasz obawiał się, że jak do nich pójdzie i oni usłyszą to, co on mówi, to może zaczną pokutować. Może jak do nich to dotrze, to może oni zaczną pokutować i Bóg ich jeszcze nie skara, a ja chcę, żeby ich skarał. Niech na nich spadnie najgorsza kareka może być. Niech zniszczy tych bezbożników. Takie było serce tego Bożego proroka Jonasza. Ale kiedy w końcu Bóg swoimi sposobami go przekonał i w końcu on poszedł i głosił im, tam chodził przez tę ulicę Niniwa, bo to wielkie miasto, trzeba było kilka dni, żeby przejść przez nie. I głosił, 40 dni Niniwa będzie zburzona, 40 dni będzie Niniwa zburzona. To ludzie uwierzyli w Boga. I się wystraszyli. Zrozumieli, że czeka ich zniszczenie. 40 dni jeszcze tylko mają I koniec. I czytamy, że w swoim lęku, co zrobili? Poganie, co zrobili? Ogłosili post. Wielcy i mali oblekli się we włosienicy, zdjęli swoje garnitury, koszule, podkoszulki i założyli worki, które im drapały ich. żeby pokazać, że na poważnie się modlą, że na poważnie szukają Boga, że to nie są tylko słowa. I nic nie jedli. I fochali, Boże, zmiłuj się, zmiłuj się, ratuj was. Nie chcemy skinąć Ważnie. dotarło do nich to, że faktycznie Bóg chce ich zniszczyć uwierzyli w to Właściwie gdyby ludzie w tym świecie uwierzyli w to, zrozumieli to, gdzie są dokąd zmierzają, jestem pewien, że wielu z nich, tak jak w Niniwie przestaliby oglądać głupie rzeczy przestaliby pić, przestaliby się bawić ale założyliby worki na siebie sypali głowy, popiołem pokali, i płakali wołali, Boże, ratuj nas, ratuj nas ale oni nie widzą oni nie widzą swojego stanu, im się wydaje, że wszystko jest z nimi dobrze, że nie ma się czego bać. Myślą, że wszystko z nimi jest w porządku. Mają swoją religię, wielu z nich mają swoje sakramenty. Myślą, że wszystko jest w porządku. Kto ma za nich walczyć? Kto ma za nich pościć? Kto ma za nich płakać? Skoro oni sami tego nie robią, bo nie wiedzą, gdzie się znajdują, czy nie ci, którzy wiedzą? Czytamy, że gdy sam król Niniwy o tym się dowiedział, wiersz szósty, gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblił się we włosiennice, nawet sam król Niniwy i usiadł w popiele. A jest na poważnie. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Posłuchajcie, co ten król powiedział pugański, kiedy uświadomił sobie, że jeszcze tylko 40 dni i koniec. Taki rozkaz ogłosił ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą. A jest nie tylko ludzie, a nawet zwierzaki. A nie taki po zwierzaków mógł pomóc, ale w ich mniemaniu najwyraźniej niech, niech będzie jak nas najwięcej, którzy będą posić. Nawet bydło i zwierzęta, wszyscy. Niechaj nikt nie dostanie nic do jedzenia. Niech się nie pasają i niech nie piją wody. Niech włożą w zarówno ludzie, jak i bydło. Może byli trochę pokręceni. Może nie rozumieli pewnych rzeczy, ale na poważnie podeszli. Zobaczcie, oni się wystraszyli, że czeka ich zagładę. Te zwierzaki miały tak samo zginąć razem z nimi. Wszyscy mieli, cała oni nie miała zginąć. A więc, mówi wszyscy, wszyscy, jak kto ma tylko dech jakieś życia w sobie, niechaj nic nie je, niech nie pije wody, niech założy włosienicę Zarówno ludzie, jak i bydło, mówi, i niech żarliwie wołają do Boga. teraz zwierzaki też tam wyły do Boga, jak mi dostały jeść i pić i w tych włosienicach siedziały. To one też tam wyły po swojemu, swojej rozpaczy, co się dzieje. Nie wiedziały, co ich czeka, ale wyły. I ci ludzie z tymi zwierzętami płakali i wołali do Boga. Niechaj żarliwie wołają do Boga. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A więc tutaj to nie były tylko słowa, to nie był to jakiś religijny gest, ale mówi też że trzeba zmienić nasze życie. Sami żeśmy dopuścili się zła. Niechaj każdy pokutuje ze swoich grzechów. Niechaj każdy odwróci się od tego, co źle czynił. To, o czym ostatnio mówiliśmy, że post... To coś musi być więcej niż tylko z zewnątrz. Musi też nastąpić coś w środku, w człowieku, głęboko, w sercu. I ci poganie uświadomili sobie taką potrzebę. I wiersz dziewiąty czynili to z nadzieją. A może, a może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu. I nie skiniemy. kiedy grzesznicy uświadomili sobie swój opłakany stan, kiedy pojęli swoją grzeszność i uznali słuszność Bożego gniewu, to w uniżonej pokucie, w poście wołali do Boga o miłosierdzie. I wiersz dziesiąty mówi nam, że gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Nie uczynił tego. Dał im jeszcze jakiś czas. Niestety Niniwa po jakimś czasie wróciła do tego samego złego stanu i została zniszczona. I o tym mówi kolejny prorok Nachum o zniszczeniu Niniwy, które nastąpiło długo później. Ale w tym czasie Ci ludzie pokutowali, szukali Boga, pościli i Bóg się zmiłował i odwrócił swój sąd. Zobaczcie, jak Bóg zareagował na wołanie grzeszników, na ich szczerą modlitwę połączoną z postem i na zmianę ich postępowania. O ileż bardziej, o ileż bardziej Bóg zainterweniuje w odpowiedzi na post i modlitwę swoich dzieci, swojego kościoła. Bracia i siostry, ja nie sądzę, że my tutaj chcemy się spotkać i modlić się i pościć, dlatego że chcemy coś dodać do tego, co już robimy, że chcemy kolejny element wprowadzić do naszego wejherowskiego chrześcijaństwa. Ja chcę modlić się i pościć z nadzieją, że Bóg coś z tym zrobi, że Bóg to usłyszy, że Bóg zainterweniuje, że Bóg coś zmieni w naszym życiu, ożywi nas, rozpali w nas pasję dla Niego, napełni nas swym duchem i że coś uczyni dla tych ludzi, którzy giną i którzy nie wiedzą, że giną. I nie sądzę, że możemy poprzestać na jednej sobocie, nie sądzę, że możemy poprzestać tylko na poście zbiorowym, Myślę, że to jest coś, co jako zbór chcemy zrobić, czy znaczy zacząć czynić tutaj w zborze. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy. Aby pokazać, że jesteśmy poważni. Że to nie są tylko słowa, że my chcemy zbawienia tych ludzi. Że my chcemy, żeby Duch Święty wśród nas działał. Że chcemy pełni Ducha, że chcemy Jego darów. Nie chcemy, żeby to tylko były słowa. I wiemy też, że to nie, nie chcemy tylko, żeby to były nasze jakieś działania, że my coś postanowimy, że my coś zrobimy, ale po prostu chcemy przyjść do Boga i wyznać Mu naszą słabość. Chcemy przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, zmiłuj się nad nami grzesznymi. Wybacz nam nasze odstępstwa, wybacz nam nasze przewinienia, wybacz to, że kiedy my nie jesteśmy wierni, kiedy zasmucamy Ciebie, kiedy schodzimy z Twoich dróg i pomóż nam naprawić nasze drogi, Chcemy szukać Go w poście, prawdziwie demonstrując, że On jest nam droższy niż ten chleb powszedni. Chcemy przyjść do Niego i szukać Go, bo wiemy, że wokół nas giną ludzie. Jeśli oni nie wołają, to my możemy za nich wołać, to my możemy za nich pościć, to my możemy za nich uniżyć się przed Bogiem i prosić Go o miłosierdzie nad nimi, żeby nie zginęli, ale żeby Bóg dał im upamiętanie otworzył ich oczy, przywiódł ich do poznania prawdy. Mamy wiele powodów do radości w naszym Panu i Spawicielu, ale jeśli mamy Jego serce, to mamy też powód do płaczu nad ginącymi i nad naszym własnym stanem. Jak za czasów proroka Joela winniśmy ogłosić święty post, zwołać zgromadzenie, zebrać starszych, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, naszego Boga i głośno wołać do Pana. Cóż to za dzień, mówił jo Joel. Bliski jest dzień Pana, a przychodzi jak zakłada od wszechmocnego. Nie możemy stać bezczynnie i przyglądać się zagładzie bezbożnych. Mamy wielki przywilej i wielki obowiązek wstawiania się u Boga zaginącymi. Za w zeszłym tygodniu przyglądaliśmy się zborowi w Antiochii, gdzie przywódcy tamtego zboru modlili się i pościli. W wyniku czego Duch Święty przemówił i posłał Pawła i Barnabę na misje, które zmieniły bieg historii. Dzisiaj słuchaliśmy o tych licznych bożych interwencjach w odpowiedzi na zbiorowy post ludu, a nawet pokutujących grzeszników. I Bóg błogosławi tych, którzy się modlą i poszczą zamknięci w swoich komorach, gdzie Oko ludzkie ich nie widzi, a jedynie Ojciec, który jest w niebie. Bóg też pokazuje nam zasadność zbiorowej modlitwy i zbiorowego postu. I oby ten czas, który chcemy na to poświęcić, przyniósł błogosławione owoce w naszym życiu i w życiu ludzi wokół nas. Niechaj Bóg przygotuje nasze serca. Niechaj zachęci nas, żebyśmy uczestnicząc w tym poście uczynili to z głębokim oczekiwaniem na jego działanie. Ja tutaj nie chcę jakiś przed wami wizji roztaczać i mówić o tym, co Bóg zrobi, czy jakie tutaj się zacznie przebudzenie, czy coś takiego. Absolutnie nic z tych rzeczy. Nie chcę tu niczego pompować. Ale patrząc na te biblijne przykłady ludzi, którzy poważnie pościli, wołali do Boga, i widzę, widząc, jak Bóg się do nich przyznał, chcę pościć w nadziei, że Bóg się do nas przyzna. Że to nie będzie tylko dzień głodu, ale że to będzie dzień spotkania się z Bogiem, doświadczenia Boga, odnowy naszego życia w Bogu i też poprowadzenia nas krok dalej. Być może Bóg ma coś więcej przygotowane, nie wiem. Ale chcę oczekiwać wiele od Boga. Wiem, że Bóg jest wielki. I nigdy nie można za wiele od Niego oczekiwać. Można najwyżej za mało od Niego oczekiwać. Ale nigdy nie za wiele. I chcę Was do tego zachęcić, bracia, siostry. Abyście przyszli z oczekiwaniem na Boga. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Panie, za Twoje słowo. Dziękujemy, że przez Twego Ducha ożywiasz je. Panie, dziękujemy, że przemawiasz do nas. Dziękujemy, Panie, że widzimy w tym słowie Twój obraz Boga, który jest sprawiedliwy, Boga, który nie lekceważy grzechu. Boga, który jest gotów sądzić grzeszników. Jednocześnie, Panie, widzimy, że nie znajdujesz upodobania w śmierci grzesznika. Sąd nie jest Twoją radością, ale miłosierdzie, ale okazanie łaski, ale zbawienie, ale ratunek. W tym, Panie, znajdujesz rozkosz i chociaż Twoje sądy są sprawiedliwe i chociaż Twoje, Panie, wyroki są słuszne i chociaż Twój gniew, kiedy przychodzi, jest wyrazem Twojej sprawiedliwości, Twojej świętości, musi mieć miejsce. Panie, wiemy, że wzywasz nas do tego, abyśmy nie czekali na dzień sądu bezczynnie. Pokazujesz nam, Panie, że możemy mieć udział w tym wielkim dziele zbawienia. Zarówno naszych własnych dusz, jak i dusz ludzi wokół nas, którzy chodzą w nieświadomości. Prosimy, drogi Panie, by nasze serca były dobrze przysposobione, dobrze przygotowane na ten czas postu. I aby nie był to jedyny Dzień, który tu jako zbór mamy na post, ale że była to inspiracja dla nas, by też pościć osobiście w naszych komorach, kiedy nikt o tym nie wie, kiedy tylko Ty nas widzisz, Ojcze. Daj nam, Panie, właściwe nastawienie, nie zabobonne, nie połowiczne, ale takie, jakie widzimy w Twym Słowie, kiedy odpowiadałeś. Pomóż nam, Panie, prosimy, przygotuj nas i błogosław tę nadchodzącą sobotę i tych wszystkich, którzy tutaj też z nami będą, którzy przyjadą, Panie, z innych zborów, aby z nami się tu modlić i pościć i szukać Ciebie. Błogosław, Panie, prosimy, ten nasz wspólny czas, prosimy, bądź uwielbiony, bądź wywyższony, Panie, pośród nas, w tym naszym zgromadzeniu i zachęć też tych wszystkich, którzy tu przyjadą. Amen.